You're so- Ten płytki oddech, jedno mrugnięcie oka wystarczy, by przyciągnąć jego atak. Duszno mi! Jeśli to potrwa dłużej, oszaleję. Dwóch Joninów szykujących się do ataku? Nigdy czegoś takiego nie przeżyłem. Zasukę! <śmiech> Opanuj się. Gotów jestem oddać za was życie. Za wszystkich. Zaufajcie mi. Co ty powiesz? To koniec. Nie ruszaj się. niemożliwe nie ruszaj się Ah! świetnie Rozumiesz, prawda? Twoja technika to tylko imitacja. Lustrzany ninja, taki jak ty, nigdy mnie nie pokona. <laughs> Przyznaję, że potrafisz zaskakiwać. Podczas swojej gadki zdążyłeś skopiować moje wodne klon Gotów jestem oddać za was życie. Za wszystkich. Bardzo sprytne posunięcie. Stworzyłeś swój klon i wypowiedziałeś te słowa, by ściągnąć moją uwagę, a sam stałeś ukryty we mgle, czekając na mój kolejny ruch. Niezłe, ale mnie niełatwo oszukać. O rety, to też był klon! Teraz! Kolce Bishi. Próbujesz mnie spowolnić. Hm, głupota. Sensei! No, mam nadzieję, że Sensei Kakashi sobie poradzi. Zapuza jest nieprawdopodobnie silny. Nie jest zwykła woda. Jest gęsta, ciężka. A, głupiec! Rzuc suwodnego więzienia! Nie! Ucieczka do wody to był błąd. Wodne więzienie może być trwalsze niż to ze stali. Trudno walczyć, gdy nie można się ruszać. I tyle zostało po wielkim Kakashi. Wodne Kronjutsu! Potrafi więcej niż sądziłem. Myślicie, że dzięki tym opaskom jesteście ninja? Dopiero gdy staniecie się na tyle niebezpieczni, by trafić do mojej księgi wrogów, może zasłużycie na ten tytuł? Ale nazwanie tak, takich amatorów jak wy, to żart. Znów zniknął. Głupie bachory! Naruto! Słuchajcie, zabierzcie budowniczego i uciekajcie. Nie wygracie tej walki. Używa całej mocy, by trzymać mnie w tym więzieniu. Z wami walczy jego klon, który nie może się zbytnio oddalić od prawdziwego ciała. Jeśli uciekniecie, nie będzie was gonił. Wiejcie! Uciekać? Nie ma mowy. Skoro schwytał ciebie, ucieczka nie wchodzi w grę. Bez względu jak szybko i daleko uciekniemy, on i tak nas wytropi. Jeśli spróbujemy formacji obronnej manji, natychmiast ją obejdzie. Zresztą, jeśli zostaniemy sami, będzie po nas. Nasza jedyna szansa to uratować ciebie. Musimy to zrobić. Banalne. Sasuke, nie! On ma Sasuke! <st going> Więc tacy właśnie są Jonini. Prawdziwa elita ninja. Muszę uciekać! <st going> Składam przysięgę. Na te ranę, kumalski, już nigdy się nie ugnę. Już nikt nie będzie mnie ratował. Już nigdy nie ucieknę. Nic ci się nie stało? Mały tchórzu? Nie będę gorszy od zasukę. A, a, a, a, um. Chcę przymierzyć opaskę. Proszę! A, te opaskę? O nie! Opaskę liścia możesz założyć dopiero jak skończysz akademię i zostaniesz ninja. Naruto, podejdź tu na chwilkę. Mam dla ciebie małą niespodziankę. Gratuluję. Zdałeś egzamin. Zdaliście. Nie jestem już małym brzdącem, nie bawię się klockami. Jestem ninja i chcę dostać poważne zadanie. Zostać największym Hokage. Wtedy ludzie przestaną mnie wyśmiewać i zaczną traktować, jakbym był kimś, kimś bardzo ważnym. Tak jest. Teraz jestem ninja, Kumalski. Przysięgłem na moją ranę. Nie ucieknę. Nie! Naruto, nie! 嗯嗯。<laughs> O to chodziło. Ej ty, dziwolągu bez brwi. Wpisz to do swojej księgi wrogów. Ninja, który zostanie Hokage wioski ukrytej w liściach! Ten, który się nie poddaje, nazywa się Naruto Uzumaki! Naruto! Ha. Myślałem, że się przechwala, ale naprawdę jest odważny. Dobra Sasuke, uważaj! Słyszysz mnie? Tak, słyszę. Mam plan. Hm. Teraz ma plan. Co za He Wreszcie pomyślałeś o pracy zespołowej? Nie spodziewałam się tego. Naruto jest taki... zdeterminowany. Dobra, słuchajcie. Idziemy na całość! Gotowi? Załatwmy gościa. Wielkie słowa małego człowieczka. Myślisz, że dzięki temu planowi wygrasz? Ach, niedobrze. Co wy robicie? Kazałem wam uciekać. Walka skończyła się w chwili, gdy mnie uwięził. Zwiewajcie! Waszym zadaniem nie jest udowadnianie odwagi, tylko ratowanie budowniczego. Wypełnijcie misję! Panie Tazuna? Hmm. No cóż, macie kłopoty przeze mnie. Przez to, że chciałem żyć, nie będę wam stawał na drodze. Zapomnijcie o mnie i róbcie co trzeba. Ratujcie swojego sensei! Hm. Dobra, co ty na to? Jak na lato, gotowy? <śmiech> Niczego się nie nauczyliście, co? Myślicie, że to zabawa? Udajecie, że jesteście ninja? Gdy byłem w waszym wieku, ta ręka była już splaniona krwią. Demon zabuzał. O więc ja jestem w waszej księdze, tak? Dawno temu w wiosce ukrytej w mgle, znanej również jako wioska krwawej mgły, zanim uczeń został ninja, musiał przejść ostateczny test. Hmm. Słyszałeś o naszym egzaminie końcowym? Zaraz, zaraz, jakim egzaminie? Co się śmiejesz, wielkie halo? My też mamy egzaminy końcowe. Hmm. Wyobraźcie sobie ninja takich jak wy. Razem jedzą i razem trenują, a potem nadchodzi egzamin i wszystko się zmienia. Przyjaciel, z którym dzieliłeś marzenia, nagle staje się wrogiem. Jakie to okrutne! Dziesięć lat temu w wiosce ukrytej we mgle zasady egzaminu zostały zmienione. Rok wcześniej zło zawładnęło szkołą i wszystkich ogarnęła groza. O czym on mówi? Jakie zło? Nic z tego nie rozumiem. Skąd ta groza? Bez chwili zastanowienia. Jedenastoletni chłopiec, nie będący nawet ninja, wszedł do klasy. I powalił na ziemię setkę uczniów. Oh, oh, oh, oh, oh. Oh. Ciekawe! <śmiech> Jesteś zedem! Nie ruszaj się! Cieniste klon Jutsu! let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 Shuriken demonicznego wiatru! Młyn cieni! Ach. Ach. Shuriken, nic mi tym nie zrobisz. Zginąłeś klona i wycelowałeś w moje ciało. Mądrze. Ale to nie wystarczy. Hmm. Drugi shuriken w cieni pierwszego. Cieniste shuriken jutsu. Drugi shuriken trafi. Na pewno doleci do celu. Hmm. Mówiłem, że Shuriken nic mi nie zrobi. O! Nie dostał! Hmm. Co? Niespodzianka! Opracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej na zlecenie Jetix Studio Europol. Reżyseria Ewa Kaja. Dialogi Joanna Kuryłko. Dźwięk i montaż Krzysztof Podolski. Kierownictwo produkcji Marzena Omen-Wiśniewska. Udział w ziemi. Tomasz Marzecki, Adam Pluciński, January Brunow, Marcin Przybylski, Magdalena Krylik, Zbigniew Konopka, Janusz Witów. Się. Plan wypalił! Ninja musi umieć przewidywać! Zabuza nie miał pojęcia co planowałem! Wykołowałem go! Sami widzieliście! Styl ukrytego liścia Naruto Uzumaki! Kumalski? Dobra sensei, uwolniliśmy się. Reszta należy do ciebie! Następnym razem Kakashi, bojownik Sharingan! Nie przegapcie mojego pierwszego wielkiego zwycięstwa!